Aleluja, Je Pan, powstał z grobu z brzaskiem dnia. Zaśpiewajmy z głębi serc, z całym światem nową Pęk krzyża zniósł, poniósł mękę, przyjął krót. Dziś na nowo cieszy nas jasny wstania blask. Halleluja! W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pokój z Wami, Jezu Panu Bogu. Miłosiernemu Panu Bogu, dziękujemy dzisiaj za wszystkie Jego łaski, za Jego miłosierdzie, dobroć. Gromadzimy się jako wspólnota Dzieci Bożych. Do tej wspólnoty zapraszamy też wszystkich, którzy duchowo łączą się z nami. Myślimy o wszystkich chorych, także i tych, którzy z różnych powodów nie mogą wychodzić z domów. Myślę o szpitalach, różnych zakładach, Dzisiaj też chcemy Panu Bogu polecać szczególnie dzieło Caritas, wszystkich wolontariuszy, wszystkie dzieła prowadzone na terenie Polski. Wszak to także święto Caritas. Na początku przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedziwicę wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Kości Bogu, a na Ziemi pokój, ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wierbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który kładzisz grzechy świata, przejm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Fany, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu. Pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni. Jak potężny jest duch,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 Czytanie z dziejów apostolskich Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie W łamaniu chleba i w modlitwach Bojaźń ogarniała każdego Gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów Ci wszyscy, którzy uwierzyli Przebywali razem i wszystko mieli wspólne Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto Słowo Boże. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Niech dom Arona głosi Jego łaska na wieki. Niech wyznawce Pana głoszą Jego łaska na wieki. Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim zbawcą. Głos radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych, prawica Pańska moc okazała. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się nim i weselmy. Czytanie z pierwszego listu św. Piotra Apostoła. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie zmartwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary Okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy choć nie widzieliście, miłujecie Go. Wy w Niego teraz choć nie widzicie, przecież wierzycie a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. Oto Słowo Boże. O, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Uwierzyłeś Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a on wierze Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w Dniu wstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus.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 Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.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 Sostry bracia, podobnie jak pierwsi uczniowie, trwamy w nauce apostołów, tworzymy piękną wspólnotę i trwamy w łamaniu chleba, czyli w Eucharystii, w której dziękujemy za odkupienie, zbawienie i za okazane nam miłosierdzie. Ale pewnie tak jak apostołom często towarzyszy nam niedowierzanie, a zwłaszcza gdy stajemy wobec tak wielkiej tajemnicy, jak zmartwychwstanie Pana Jezusa. Apostołowie początkowo nie wierzą, ale Pan ukazuje się im. Mogą zobaczyć Go żywego i zobaczyć Jego rany. Dowód miłości Boga do grzeszników. I dlatego w Ewangelii my, współcześni niedowiarkowie, słyszymy wraz ze świętym Tomaszem. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. To wezwanie można też przetłumaczyć, nie bądź niewiernym, lecz wiernym. Chodzi właśnie o to, żebyśmy byli wiernymi uczniami Jezusa.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 Odkupieni. Te słowa wypowiadaliśmy dziś w modlitwie na rozpoczęcie mszy świętej. W tajemnicach paschalnych doświadczamy prawdy o nowym życiu. Tym życiu, które przynosi zmartwychwstały Chrystus. W jego zmartwychwstaniu człowiek zostaje wyzwolony z niewoli grzechu i śmierci. Jest to najwyższy akt Bożej litości nad kruchą ludzką naturą. Pomimo naszej niegodności jesteśmy ogarnięci niewyczerpaną czułością Boga, a Jego nieskończone miłosierdzie jest nam ciągle ofiarowywane. Myślimy o tym szczególnie dziś w Święto Miłosierdzia Bożego. Sama data tego święta ukazuje ten ścisły związek pomiędzy tajemnicą Paschy, a tajemnicą miłosierdzia. I jak mówi święty Jan Paweł II, Kościół od początku swego istnienia głosił miłosierdzie Boże. Jednak w naszych czasach jest do tego w sposób szczególny wezwany przez świadectwo świętej siostry Faustyny. Święto Miłosierdzia Bożego pozwala nam przyjąć owoce paschy, przebaczenie, pokój, nadzieję na własne zmartwychwstanie. To jest ten konkretny dar od żyjącego Pana. Kult miłosierdzia Bożego przekazany przez świętą Faustynę przypomina nam o miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka, a jednocześnie wzywa nas do postawy ufności wobec Pana Boga, ale też wzywa do czynnej miłości wobec bliźniego. A na taką postawę składa się wiele cnót, z których najważniejsze to wiara, nadzieja, miłość oraz pokora i skrucha. Jezus sam wyraźnie mówi o celu ustanowienia tego święta. Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, święto miłosierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki. Jest to także z woli Bożej dzień szczególnej łaski dla wszystkich dusz, a szczególnie dla grzeszników, którzy najbardziej miłosierdzia Bożego potrzebują. Oczywiście czujemy się powołani, wezwani do mówienia o miłosierdziu Bożym, do głoszenia miłosierdzia Bożego, ale to szerzenie czci nie wymaga wielu słów. Wymaga przede wszystkim tej chrześcijańskiej postawy ufności i stawania się coraz bardziej miłosiernym wobec innych. Nasza wspólnota modlących się w tej świątyni poszerza się dziś także o tych, którzy jednoczą się z nami duchowo, słuchając transmisji, oraz o tych, którzy szczególnie blisko są Chrystusa przez krzyż choroby i cierpienia. Czas choroby, choć bolesny i często niezrozumiały, jest okazją do przemieniającego spotkania z Bogiem, który w Jezusie Chrystusie sam stał się uczestnikiem ludzkiego cierpienia. Miłosierdzie Boże wobec choroby i cierpienia objawia się nie jako usunięcie krzyża z ludzkiej egzystencji, ale jako bliskość Boga, który nadaje nowy sens cierpieniu. A więc miłosierdzie Boże nie obiecuje życia wolnego od bólu, ale obiecuje, że w cierpieniu nie jesteśmy sami. Bóg udziela łaski, która pozwala przemienić ten kielich cierpienia, goryczy w narzędzie zbawienia własnego, ale też można ofiarować za innych. Bóg też daje siłę, której człowiek nie znalazłby sam w sobie. W obliczu słabości fizycznej i duchowej miłosierdzie Boże staje się źródłem siły, nadziei oraz tym narzędziem uświęcania. Tę prawdę ukazuje nam również Maria. To ona w swoim hymnie Magnifikat proroczo ogłosiła, że miłosierdzie Boga trwa z pokolenia w pokolenie. U stóp krzyża Maryja doświadczyła bogactwa i powszechności miłości Boga. Była świadkiem słów Jezusa wypowiedzianych do pokutującego Łotra, który przecież teraz jest święty. Ona słyszała, jak Jezus modli się o Przebaczenie dla oprawców. Można powiedzieć, że to doświadczenie otworzyło jej serce na całą ludzkość, czyniąc ją matką każdego z nas, zgodnie z testamentem Jezusa z Krzyżu. Matką, która wyprasza nam Boże Miłosierdzie. Dlatego nazywamy ją Matką Miłosierdzia. Siostry i bracia. Kult Jezusa Miłosiernego nie może być tylko teoretyczny. Jezus domaga się od czcicieli przynajmniej jednego aktu miłości bliźniego dziennie poprzez słowo, czyn albo modlitwę. Pokazuje to święta Faustyna, która. Skrupulatnie zapisywała w dzienniczku swoje mistyczne spotkania z Panem Jezusem, ale najlepiej o miłosierdziu mówiła swoim życiem. Cichą modlitwą, pokorą, pracowitością i gotowością do pomocy innym. Jej przykład pozostaje dla nas nieustannym wezwaniem, aby czynić Więcej miłosierdzie niż o nim mówić. Pan Bóg pobudza wiele serc do okazywania miłosierdzia, ale dzisiaj chciałbym też wspomnieć o Caritas, konkretnym obliczu miłosierdzia Kościoła. Niektórzy w naszym życiu wyraźnie doświadczyli Bożego miłosierdzia przez Świadomość odpuszczenia grzechów, chociaż czasami widzimy, że nie da się cofnąć skutków tych grzechów, choćbyśmy tego bardzo chcieli. Zostawiamy to Panu Bogu, ufni, że On potrafi wszystko zamienić na dobro. Ale w duchu wdzięczności możemy pomnażać miłosierdzie. Wspominając o działalności Caritas, ufam, że może to stać się też inspiracją dla kogoś, aby włączyć się w te dzieła miłosierdzia. Pamiętajmy, że dzieła miłosierdzia to także modlitwa. Caritas rodzi się z serca Kościoła jest wyciągniętą dłonią tam, gdzie pojawia się potrzeba i ludzka bieda. To właśnie tam Caritas staje się obecna. Prawie zawsze nie jest to w blasku reflektorów, ale często po cichu. W jadłodajni, w domu samotnej matki, przy łóżku chorego, w rozmowie z człowiekiem, który utracił nadzieję. Pracownicy i wolontariusze Caritas nie zapominają o dzieciach organizując programy pomocowe czy wakacyjny wypoczynek. Jest to dzieło miłosierdzia, które nie zatrzymuje się na słowach, ale staje się konkretem życia. Caritas każdego dnia odpowiada na konkretne rany współczesnego świata. Niesie pomoc ubogim i samotnym w naszej ojczyźnie. Dociera z żywnością, wsparciem i y, towarzyszy setkom tysięcy potrzebujących rodzin. Jednocześnie nie odwraca wzroku od dramatów świata. Wspiera ofiary wojen, kryzysów humanitarnych i migracyjnych. Niosąc pomoc m.in. w Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, w krajach dotkniętych konfliktami i ubóstwem. I oczywiście ta posługa nie jest jednorazowym gestem, ale wierną obecnością, znakiem, że Kościół nie opuszcza człowieka w cierpieniu, ale pozostaje przy nim z miłością i nadzieją. Oczywiście. Caritas jako organizacja jest reprezentantem wszystkich ludzi dobrej woli. Dziękując przy tej okazji wszystkim pracownikom, wolontariuszom i wspierającym taką miłosierną działalność, polecamy ich zmartwychwstałemu Panu. Modlimy się, by wszyscy, którzy włączają się w to piękne dzieło Pełnienia miłosierdzia, by Pan miłosierny wszystkim błogosławił, napełniał y, swoją mocą. To objaw naszej wiary. My tę wiarę wyznajemy, ale też nie jest ona tylko na naszych ustach, ale jest również i w naszych czynach. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga Jak zdań w Pismo i wstąpił do nieba, siedzi pokolnicy w Polsce i powtórnie przyjdzie w Pana sądzić żywych i małych, a królestuje nie będzie w Ojcu. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków, wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznają jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Z ufnością zanieśmy nasze prośby do Tronu Bożego. Boże miłosierny, polecamy Ci papieża Leona. Niech jego posługa przynosi obfite owoce dla całego Kościoła. Ciebie prosimy, słuchaj nas Pana. Boże miłosierny, polecamy Ci rządzących. Niech ich społeczna służba przyczynia się do dobrobytu i bezpieczeństwa narodów. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Pan. Boże miłosierne, polecamy ci ludzi skonfliktowanych, niech zdobędą się na przebaczenie i pojednanie. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Pan. Boże miłosierne, polecamy ci wszystkich powierzonych naszej trosce. Niech otrzymają wszelkie łaski, potrzebne do zbawienia. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Boże Miłosierny, polecamy Ci naszych bliskich zmarłych. Niech dostąpią chwały zbawionych w niebie. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Boże Miłosierny, polecamy Ci nas samych i naszą wspólnotę. Niech zapanuje pośród nas wzajemna miłość. Ciebie prosimy. Boże Ojcze miłosierdzia, wysłuchaj naszych błagań i spraw, aby wszyscy. Odrodzeni w chrzcielnym źródle osiągnęli szczęście doczesne i wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. So się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Pan przyjmie ofiarę swoich, Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Czysztoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu i sprawa by wszyscy, którzy otrzymali nowe życie, przez wyznanie wiary i chrzest święty osiągnęli wieczne szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. W górę serca wznosi. Dzięki składajmy, Panu Bogu naszemu. Godne to, to, to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyściej głosili Twoją chwałę gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym Baharankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i z martwych wstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask pachaschalnych, radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry i zastępy tych śpiewają hymny ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, święty, święty, on Bóg Pełne są niebioza i ziemia chwały Twojej. O, na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. O, osan na Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc – Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy –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 Oto wielka tajemnica wiary, bośmy śmierć wam, Jezu. Wyznajemy Twoje smarty wstawanie i oczekujemy Twojego przejścia w Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna,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 Sprawa, aby lud Twój wzrastał w miłości, a razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Adrianem, obecnym wśród nas biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj Boże o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu, Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami,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 Dlatego ośmielamy się mówić Ojcze nasz, które jest w niebie święcie, i imię moje, Przyjdź to Twoje Bądź bola Twoja Jako w naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie ucz nas na pokuszenie, ale nas bawi.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 Panie Jezu Chryste, wniósł martwych wstania, pozdrowiłeś uczniów słowami: Pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą, Napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pachański niech zawsze będzie z Wami. Istotę z Przekażcie sobie znak pokoju który kładzisz grzechy świata, się nad nami. Baranku boże, Który kładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami. Baranku boże.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 Wzrok i smak, Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas, tu ukryte z bóstwem człowieczeństwo wraz. Lecz w oboje bieżąc wiem, że dojdę tam, gdzieś przygarnął otra do twych niebios bram. Jak niewierny to masz, twych nie szukam ran, lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan, pomóż bierze mojej, Jezu łaską swą ożyw mą nadzieję, rozpal miłość moją. Ty coś u śmierci Bożej czas, chlebie życia życiem swym darzący nas, sprawem dla swej duszy Życie z Ciebie brał, Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał. Ty, co jak pelikan, Krwią swą karmi lud, Przywróć mi niewinność, Oddal grzechów bród. Poczyś mnie krwią swoją, która wszystkich nas jedną kroplą może obmyć spin i smak. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Od dniu radosny, pełen chwał, dziś Jezus Chrystus z grobu wstał, nam z martwych wstania przykład dał alleluja, alleluja. Arleluja, Arleluja! Cieszymy się, bo tak chce Pan za winę nasze okup dan. Skończony już niewoli stan. Alleluja. W ten święty łaski chwamy dzień Niech płynie ze pień Iż serca uhoj z ochrany, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Módlmy się. Wszechmogący Boże, sprawa by działanie wielkanocnego sakramentu, któryśmy przyjęli, nieustannie trwało w naszych duszach przez Chrystusa, Pana naszego. Wysłuchajmy jeszcze ogłoszeń dusz pasterskich. Ustanowioną przez świętego Jana Pawła II Niedzielą miłosierdzia Bożego. Rozpoczynamy 82 tydzień miłosierdzia, którego celem jest budzenie wrażliwości na potrzeby ludzi potrzebujących oraz zachęcanie wiernych do aktywnego włączenia się w dzieła miłosierdzia, organizowane szczególnie przez Caritas i wiele innych stowarzyszeń i organizacji charytatywnych. Pamiętajmy o modlitwie w intencji wszystkich potrzebujących oraz tych, którzy im spieszą z pomocą. W sposób szczególny prośmy Boga o zakończenie konfliktu za wschodnią granicą, a także na Bliskim Wschodzie. Zapraszamy do udziału w Narodowym Marszu Życia, który odbędzie się w niedzielę 19 kwietnia. W tym roku uczci on 1060 rocznicę Chrztu Polski. W Bazylice Architycyzjalnej św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem biskupa Piotra Jareckiego Odbędzie się msza święta o godzinie 11, następnie uczestnicy przejdą na Plac Zamkowy. Marsz wyruszy z placu o godzinie 12.30 i przejdzie ulicami Śródmieścia. We wtorek 14 kwietnia przypada Państwowe Święto Chrztu Polski. Pamiętajmy w tym dniu o naszej modlitwie w intencji Ojczyzny. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W dalszym ciągu polecamy 38 tom kazań wygłoszonych w ubiegłym roku podczas mszy świętych radiowych. W czasie dzisiejszej mszy świętej śpiew prowadził ksiądz Wojciech Kałamasz przy organach pan Michał Dąbrowski. Mszy świętej przewodniczył oraz kazanie wygłosił przewodniczący Komisji Nadzorczej Caritas Polska ksiądz biskup Krzysztof Chudzio, w koncelebrze ksiądz Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska. Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, I Syn, I Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluia oh, Wesel się królowo miła, bo ten, któregoś zrodziła, z martwych wstał Pan nad Panem. O, poczy... Wszystkie